Na górze. mówi, kto z tych moich słucha, wypełnia je, można by tego porównać z człowiekiem roztropnym, który dom zbudował na skale. I my też myślę, próbujemy budować ten dom na skalę. Ostatnio przedmiotem naszego zainteresowania była właśnie Ewangelia Wedok Świętego Mateusza, bo przypominam, że od początku naszych spotkań mówimy o Ewangeliach synoptycznych, czyli o pierwszych trzech Ewangeliach kanonicznych, tych, które mamy w Nowym Testamencie, tych, które mają dostrzegalny, wzajemny wpływ, stąd mówi się o nich synoptyczne, o to synoptiko współpatrze, optykę kojarzymy, syn to jest wspólne, wspól współpatrzenie, wspólną pewną myśl, a nawet wspólne źródła. O tym samym problemie teologicznym, jakim jest problem synoptyczny, będziemy opowiadać sobie później. Powiedzieliśmy, że najpierw zaczniemy spotkanie z Ewangeliami synoptycznymi od przyjrzenia się poszczególnym Ewangeliom, żebyśmy, znajdąc już treść, przesłanie y, y, także odbiorców, jak już będziemy lepiej rozumieć, to, panowie, to dopiero wtedy powiemy o tym o tych komplikacjach, które współczesna egzekenze dostrzega i o wpływach wzajemnych poszczególnych ewangelii. Wiem, że Państwo, niektórzy kupowali tę księ książkę księdza profesora Romana Bartmickiego o problemie synoptycznym, nie wiem, czy ktoś już zaczął czytać. Jest to dość trudna książka, ale do tych tematów dojdziemy później. Najpierw robimy sobie wstępy. Takie wstępy, które pozwolą nam wejść w ten świat, jak mówiliśmy sobie, portretów Jezusa, to każda z Ewangelii jest trochę jakby innym portretem Jezusa. Zapisanym, namalowanym, narysowanym, nakreślonym tak, jak zapamiętał Jezusa Jego uczeń albo uczniowie uczniów, bo mówiliśmy sobie, że pośród Ewangelii Kanonicznych dwie to są Ewangelie, napisane przez uczniów Jezusa, Ewangelię do Mateusza i Jana. Natomiast dwie, Marka i Łukasza, to są Ewangelie uczniów, uczniów Jezusa, czyli to już jest to drugie pokolenie, które niosło dobrą nowinę w ten pierwotny świat chrześcijański. I te Ewangelie różnią się między sobą, bo różni, różniły się, różnili się autorzy. Autorzy zawierają siebie, swoje wspomnienia na kartach swoich Ewangelii, ale też biorą pod uwagę, pisząc dobrą nowinę, odbiorców swoich Ewangelii. Mówiliśmy sobie, że to jest bardzo ważne, żeby zaznaczyć, dla kogo napisane są dane Ewangelii. I ostatnio opowiadając o Ewangelii według świętego Mateusza, to było w kontekście tuż przed świętami Bożego Narodzenia, więc byliśmy w troszkę mniejszym gronie, ale cieszę się, że, że i tak były osoby, które zdecydowały się przyjść, mimo że to było tuż przed Wigilią za to, za to obecność Bardzo Państwu dziękuję. O Ewangelii Mateusza powiedzieliśmy sobie tyle, że jest ona osadzona bardzo mocno w realiach żydowskich, że to jest Ewangelia specyficznie żydowska, dlatego że Mateusz, będąc Żydem, powołanym w Kafardał, na Pomorze Celnej, pisał swoją Ewangelię także do tych spośród Żydów wierzących, którzy wierzyli w Jezusa, którzy przyjęli także to, orędzie, które Jezus głosił, uwierzyli, że jest nie tylko rabinem, nauczycielem, ale kimś więcej, tylko kimś przez duże K i zastanawiali się nad tym, kim jest Jezus i mówiliśmy sobie, że wokół tego pytania, kim jest Jezus, rodzi się cała ta Ewangelia i że można akurat w przypadku Mateusza bardzo specyficznie żydowskie wątki tam dostrzec. Ci, którzy mieli wyczulone ucho na sposób mówienia żydowski te Ewangelii słuchali z łatwością, chociażby ten podział na pięć części, pięć części, pięć mów Jezusa, które mają przypominać pięć zwojów Tory, pięć ksiąg Tory, które były najświętszą częścią Biblii hebrajskiej. I tutaj też te pięć części jest, mamy samą już genealogię Jezusa, która, mówiliśmy sobie o tym tekście dokładniej, która ukazywała Jezusa jako tego, w którym wypełniły się oczekiwania Starego Testamentu Biblii Hebrajskiej, czyli to, co było zrozumiane tak dobrze dla ucha żydowskiego, te wszystkie orędzia, które doskonale znali od setek lat. Ewangelista Mateusz ukazał, jak wypełniają się w osobie Jezusa, jak w tym, że narodził się w Betle, o tych 14. Ha, które pojawiają się w genealogii Jezusa, My mówiliśmy sobie o specyficznie żydowskiej formie tej Ewangelii, której, którą trudno zrozumieć tym, którzy judaizmu nie znają. Więc nie jest to Ewangelia dobra, jeśli byśmy mieli opowiedzieć o Jezusie Chrystusie którąś z Ewangelii, to w kontekście ludów, narodów, które nie znają judaizmu czy zwyczajów żydowskich, to z pewnością nie byłoby dobrze zaczynać od Ewangelii Mateusza. Ale dla tych z kolei, którzy wywodzili się z judaizmu, ta Ewangelia była no, tym oknem, przez które mogli zobaczyć rzeczywistość nową, tą, którą miało prezentować chrześcijaństwo. I mówiliśmy sobie, że Ewangelia Mateusza przedstawia Jezusa i te wspomnienia Mateuszowe jako Jezusa, którym się wypełniają obietnice, a z drugiej strony Jezusa jako Mesjasza, który jest Odrzucone. To co ja ujął w tych pięknych słowach prologu, przyszło do swoich, ale swoich go i nie przyjęli. I u Mateusza Jezus jest przedstawiany jako Mesjasz odrzucony i taki, który idzie w związku z tym też do tych, którzy wywodzili się z pośród innych narodów, z pogaństwa. Tam mamy te mocne obrazy, setnika, centuriona, skafarda, tam mamy tam mocne obrazy spotkań Jezusa z tymi innymi. Innymi narodami, które były żyły w kontekście Palestyny tamtego czasu. Mamy setnika, który pod krzyżem jako pierwszy wyznaje, że ten był prawdziwie Synem Bożym. Więc mamy to wyjście Jezusa także do innych, ten uniwersalizm nauczania Jezusowego. I trzeci wymiar, który kończy się, który zaczyna się na krzyżu, kończy się z życiem Jezusa tutaj ziemskim, a zaczyna na krzyżu i, i, i wraz z uczniami jest niesiony dalej, to jest ten wymiar eklezjologii, czyli wymiar kościelny, który, kościoła, który rodzi się na krzyżu i którego głową jest święty Piotr. I o tym sobie mówiliśmy ostatnio, ukazując też, jak Ewangelia Mateusza eksponuje postać świętego Piotra. Piotra, który jest w tej Ewangelii ukazany jako ten pierwszy, wybrany przez Jezusa, ten, któremu Jezus daje klucze, ten, z którym Jezus rozmawia w Cezarei Filipowej, dając Mu to właśnie pierwszeństwo pośród uczniów. I pokazywaliśmy sobie te różne wątki związane z Ewangelią Mateusza, eksponując także te elementy, te teksty, które były charakterystyczne tylko dla Mateusza. Do złudzenia będziemy przypominać sobie ten schemat, do którego, jak mówię, jeszcze wrócimy, ile procent jakiej Ewangelii jest u kogo. My na razie powiedzieliśmy sobie tylko tyle, że tak najbardziej ogólnie rzecz ujmując, najstarszą pierwszą z tych Ewangelii synoptycznych jest Ewangelia Marka, a potem te Ewangelie Łukasza i Mateusza dodają coś z siebie, ile procent, czego, to bardzo dobrze przedstawia też ten schemat, który też Państwu rozdawałam na Xero. I w związku z tym, żeby poznać też charakter danej Ewangelii, warto zawsze będzie sięgnąć do tych tekstów, które są wyłącznie w danej Ewangelii. I tych tekstów u Mateusza jest sporo takich, które są tylko w Ewangelii Mateusza i na podstawie nich można już Dużo powiedzieć także o odbiorcach tej Ewangelii, o samym autorze, ale też opowiadaliśmy sobie o takich wybranych tekstach z Ewangelii Mateusza, m.in. o tym jedzeniu kłosów w szabat, spotkaniu kłosów w szabat i o tekście o, o na cudzie, na, na jeziorze, o tym momencie, kiedy Jezus chodzi po jeziorze, Piotr chodzi po jeziorze i pokazaliśmy sobie wtedy tak, pokrótce różnice pomiędzy Ewangelią Marka, o której mówimy dzisiaj, że została zapisana ze wspomnień Piotra i Ewangelią Mateusza, która eksponuje postać Piotra, rozszerza wątki Piotra, że na w takim w porównaniu. To widać, że ten Piotr u Mateusza to jest głowa Kościoła, to jest ten Kościół Jezusowy, który jest przez uczniów niesiony, niesiony dalej. I dzisiaj przechodzimy do Ewangelii zdecydowanie krótszej Ewangelii według Świętego Marka, czyli drugiej Ewangelii kanonicznej, ale chronologicznie pierwszej Ewangelii, czyli najstarszej z Ewangelii, które mamy w kanonie Książkowego Nowego Testamentu. I dzisiaj o tej ewangelii, tej ewangelii poświęcimy sobie znowu taki wstęp, może kilka tekstów uda się nam też omówić. Pokażemy sobie, że to jest najstarsza ze wszystkich Ewangelii, a zarazem też trzeba powiedzieć najkrótsza ze wszystkich Ewangelii kanonicznych, mająca raptem 16 rozdziałów. Nawet policzono dokładną liczbę słów i wersetów w Ewangelii Marka, oczywiście w jej greckim, oryginalnym tekście. I w tym greckim tekście Ewangelia Marka liczy 661 wersetów bardzo precyzyjnie to wyliczono. I dla porównania, Ewangelia Mateusza to było 1068 wierszy, Ewangelia Łukasza 1149 wersetów, więc znacznie dłuższa. Ewangelia Łukasza jest niemal dwukrotnie dłuższa niż Ewangelia Marka. Ewangelia Marka, jako ta najstarsza, będzie bardzo zwięzła, ale ona też będzie odzwierciedlała, jak myślę, i to sobie postaramy się ukazać, charakter jej e, autora a dokładniej świętego Piotra, ze wspomnień, którego Marek, towarzysz Piotra, spisał tę Ewangelię. Piotr to był jak wiele rybak powołany przez Jezusa, ten, który miał być pierwszy pośród uczniów, ale sam Piotr we wspomnieniach swoich wcale tego swojego pierwszeństwa podkreślał nie będzie. On, jeżeli pokażemy to sobie, będzie podkreślał swoje pierwszeństwo to raczej w słabości i grzeszności. I w tym, że jego moc płynęła z mocy Jezusa. I to będzie taka Ewangelia bardzo zwięzła. Bardzo, ja bym powiedziała, czasami się używa takiego określenia męska, konkretna. Zacznie się ona nie od dzieciństwa Jezusa, ale od słów Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. I w tym jednym zdaniu można by streścić całość tej Ewangelii. To jest wyznanie wiary. Ewangelia, dobra nowina o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. O Jezusie Mesjaszu, który jest Synem Bożym, o którym byśmy uwierzyli, że jest Synem Bożym. Piotr nie będzie się w związku z tym zastanawiał. Ewangelia Marka nie będzie zawierała wspomnień dzieciństwa Jezusa, bo gdzieś by tam dorosły mężczyzna, rybak, który poszedł, za Jezusem i to pójście za Jezusem tak bardzo odmieniło Jego życie. Dziewczyny Piotr zastanawiał się, jakim to dzieckiem był Jezus, albo w jakich okolicznościach się urodził. On te Ewangelię spisuje o tym, co tak zmieniło Jego życie, a tym nie było dzieciństwo. Te pytania o dzieciństwo pojawiły się później. W tej Ewangelii chodzi o serce i sedno i centrum w którym, którym będzie stał krzyż i zmartwychwstanie Jezusa i nauczanie Jezusa i to, kim jest Jezus, ale opowiedziane przez ucznia i przez świadka i przez tego, który jako dorosły człowiek pozostawił wszystko i poszedł za nim. I to będzie taki klucz też do, do zrozumienia tej, tej Ewangelii. Jest więc Ewangelia, Ewangelia Marka bardzo krótką, zwięzłą. Tutaj, mają państwo też z no przykro mi, że tak, ten mój żutnik jest dość mało może wyraźny, ale uważam, że się uda dojrzeć, że to jest najstarszy fragment Ewangelii Według Świętego Marka, papirus odnaleziony w Egipcie, dosłownie w 2018 roku z II wieku pochodzący i tam ma swoje od nazwy skróty, które już zostawmy, ale przedstawiał fragment Ewangelii najstarszej Ewangelii, najstarszy fragment, który tutaj mamy. Obraz Jezusa, bo skoro szukamy w każdej z Ewangelii portretu Jezusa, e, będzie nieco inny niż u Mateusza. W Ewangelii Marka będziemy mieli do czynienia z obrazem Jezusa zapisanym oczami i nie apostoła, jak to było w przypadku Mateusza, jednego z dwunastu, ale oczami Ucznia apostoła, ale ucznia wyjątkowego A apostoł też nie był byle kim, bo Marek, jak sobie pokażemy, jak pokazuje też tradycja chrześcijańska, był uczniem świętego Piotra i towarzyszem samego świętego Piotra, czyli tej postaci, którą Jezus wybrał na pierwszego pośród uczniów. I to ze wspomnień Piotra i z tej pamięci Piotrowej i w jego obecności, mamy na to świadectwo, o którym zaraz powiem, Marek spisywał swoją Ewangelię. Jeśli więc można powiedzieć tak mówiąc skrótowo, to Ewangelia Marka w jakimś sensie jest Ewangelią Piotra, Ewangelią Kefasa, Ewangelią Piotra z Kary, na której Jezus zbudował Kościół Abramy i nie i Więc y, Mateusz y, y, y, ukazywał to, że to na Piotrze się kultuje Kościół. Piotr w swojej Ewangelii, czyli w Ewangelii Markowej zupełnie ten wątek pominie. Wyeksponuje natomiast swoje zawarcia, upadki. I piękne jest to. Pamiętają Państwo, jak mówiliśmy na pierwszym spotkaniu, że Ewangelie spisywane były kilkadziesiąt lat po krzyżu i zmartwychwstaniu, po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy apostołowie już swoje przeżyli. Kiedy mieli doświadczenie głoszenia dobrej nowiny, nie tylko w Palestynie, ale i poza nią, i w Syrii, i w Azji Mniejszej, i docierali aż do Italii. I kiedy kończyło się życie tych świadków Jezusa, wtedy zdecydowano się zapisać te wspomnienia po to, żeby ocalić od zapomnienia te wydarzenia, te, te ich wspomnienia, wspomnienia tych, którzy pamiętali jeszcze Jezusa za Jego życie. Bo zaczęło żyć już pokolenie chrześcijan, które Jezusa żyjącego Jezusa nie pamiętały, które nie były Jego świadkami, ale były już uczniami uczniów. I wtedy zaczęto zapisywać te Ewangelie i, i ciekawe jest to i piękne to też będzie myślę po chrześcijańsku, że ta Ewangelia Marka i Piotr, który w niej będzie wspominał Pana, nie będzie wyidealizowaniem siebie, swojej osoby ani przedstawieniem siebie jako wielkiego przodownika wśród uczniów, ale Piotr po latach będzie pamiętał i zaparcia, i upadki i wcale nie będzie się wybierał mówiąc nie, to tego nie było. On będzie do tych swoich błędów się przyznawał, bo Myślę, że po tych latach rozmaitych chłopaków, a postać Piotra jest wyjątkowa, bo on chce, on bardzo chce, jest zawsze pierwszy. Wszyscy idą, on biegnie, wszyscy płyną łodzią, on wskakuje do wody i chce dopłynąć do Jezusa. On jest, ale też ma ten, te, te, no, te swoje ludzkie słabości. Myślę, że w tym jest obrazem każdego z nas i w Piotrze możemy się odnaleźć bardzo łatwo. I Piotr będzie pokazywał I myślę, że on to też przez lata, myśląc o tym, co, czego Bóg świadkiem i czego doświadczył, rozumiał, że Jego mocą jest moc Chrystusa, że, że o, o tyle jest On mocny, o ile opiera się na Chrystusie. Nie swoją mocą, nie tym, że Pan Jezus mu powiedział, jesteś pierwszy, tylko tym, że swoje orędzie, swoje też to posłannictwo wyjątkowe opiera będzie na, na Chrystusie. i yy, Ewangelia Marka właśnie jest taka. Wydaje się, że będzie podkreślała ona właśnie w taki sposób postać Piotra i jego rolę na życzenie samego apostoła. To trochę tak jakby było w nawiązaniu do tej księgi i mądrości Syracha ze Starego Testamentu, która mówi o ile jesteś wielki, o tyle się uniżaj, a łaskę znajdziesz u Pana. I Piotr taki jest, to jest pobożny Izraelita. Żyd, rybak, człowiek pracy, który zostawiwszy wszystko, poszedł za Jezusem i to tak bardzo zmieniło jego życie. I on po tych latach wspomina to, co było jego udziałem. I e, nie mamy dzisiaj już żadnych wątpliwości, że rzeczywiście Ewangelia Marka to jest Ewangelia Piotra. To jest Ewangelia spisana ze wspomnień Piotra. Mamy na to zarówno te świadectwa zewnętrzne, jak i wewnętrzne w samej Ewangelii, że Marek napisał swoją Ewangelię właśnie pod dyktantem jako Piotra. Zatem obraz, portret Jezusa, jaki z tej Ewangelii się wyłoni, będzie takim, jakim widział go święty Piotr, dorosły mężczyzna. Będzie to spojrzenie dojrzałego mężczyzny, spojrzenie dojrzałe i bardzo konkretne. Może dlatego, że też niektórzy mówią, że to jest taka najbardziej z krótkich Ewangelii. Gdyby to Ewangelie pisały kobiety, umiłowane uczennice Pana, to może by 16 rozdziałów nie wystarczyło, a może nawet i 160. E, więc jest, mamy najpierw te świadectwa, nie mamy wątpliwości, że zbiorka wspomnieć, spisał Marek Ewangelię. Mamy tutaj wypisane te świadectwa z II, III wieku świadectwa tych, którzy wspominali, a, że właśnie Marek z, ze wspomnień Piotra y, y, spisywał Ewangelię. Najważniejsze, najstarsze jest świadectwo niejakiego papiesza, który był biskupem Hierapolis, znany jako papiarz z Hierapolis, zmarł w 135 roku. Hierapolis. To jest miejscowość położona, jak ktoś z tak w Azji Mniejszej, w Turcji, niedaleko słynnego Pamukka, jak Państwo kojarzą, takie z zgórza tak zwane, to ponad nie. Są ruiny starożytnego miasta. Wszyscy zatrzymują się przeważnie, żeby skorzystać z tych źródeł ciepłych. Natomiast ponad nimi są ruiny tego wspaniałego miasta Hierapolis, znanego zresztą także z ubogiego charakteru. I w tym Hierapolis działał już w II wieku dość wcześnie biskup, papież, który opisywał pisma chrześcijańskie i opisywał także Ewangelię. I więcej innymi on pisze tak. O, przy Mateuszu zresztą też wspominaliśmy o tym, że pisał, że Mateusz napisał en dialekt, o, że napisał w tym dialekcie hebrajskim, co tłumaczy się może raczej na sposób myślenia hebrajski, ale o, po grecku. To już rozważaliśmy to sobie miesiąc temu. A o Marku napisał tak. Marek był tłumaczem Piotra. Bardzo ciekawe sformułowanie. Był tłumaczem Piotra. Można się domyślać, że tak długo jak Piotr, Działał na terenie Palestyny, a było to przez jakiś czas. Już po męce i śmierci Jezusa i po zesłaniu Ducha Świętego najpierw w Jerozolimie wypowiada te swoje pierwsze mowy, które zapisują dzieje apostolskie. Praktycznie pierwsze dziesięć rozdziałów dziejów apostolskich mówią o świętym Piotrze i o tym kościele, który rodzi się w Palestynie. I później y, mamy Piotra, który wychodzi w momencie prześladować chrześcijan z Jerozolimu, udaje się na Finę, nad Morską ale jeszcze ciągle pozostaje w Palestynie na szeferi, między innymi w miejscowości Lidda dokonuje cudów, pozostaje w Jaffie, czyli w tym porcie, na terenie, tam gdzie jest dzisiejsze miasto Tel Awiw. I tam, na ile zostawał jeszcze, na pegułek zostawał w Palestynie z pewnością, wystarczyło, żeby głos, słowo i wspomnieć swoje i dobrą nowinę i kerytmę w języku, który był zrozumiały w Palestynie, czyli w języku, w którym sam się posługiwał, w języku aramejskim. E, Natomiast, kiedy udali się uczniowie i Kościół wszedł na krańce ówczesnego świata, e, udawał się także do ziem, na których dominowała ludność wywodząca się z pogaństwa w tej perspektywie żydowskiej, czyli ludność hellenistyczna i rzymska, no to już ten język hebrajski czy aramejski nie był wystarczający, żeby głosić dobrą nowinę. Trzeba było no, do tamtych, nowych uczniów mówić w języku, który był dla nich zrozumiały tym językiem, bo język grecki. Zresztą z tego powodu Ewangelie zostały zapisane w języku greckim, żeby miały ten wymiar uniwersalny, żeby nie trafiały tylko do ludności hebrajsko do żydowskiej, ale też do tych wywodzących się z pogaństwa. I Piotr, no. Nie był człowiekiem wykształconym teologicznie. To był rybak. Można przypuszczać, że nie znał języka greckiego na tyle swobodnie, żeby się w poruszać w tym świecie helenistycznym. Potrzebował więc kogoś, kto mógłby mu w tej roli przywódcy Kościoła, w tej roli Pierwszego pośród uczniów, którego szanowano wszędzie, gdzie był, ale któremu potrzebował kogoś, kto by mu pomógł, także w przekładzie jego wspomnień na język, który byłby zrozumiały w tej części świata, która języka hebrajskiego nie znała. Zresztą pamiętamy, jest taki epizod na dziedzińcu Pałacu Kajfarza, gdy odbywa się przesłuchanie Jezusa przed Sanhedrynem, Wysoką Radą, kiedy przychodzi do piotra kobieta mówiąc, i ty byłeś jednym z nich, on odpowiada, nie znam tego człowieka, a potem inny ktoś mówi, ty jesteś Galilejczykiem, bo nawet twoja mowa cię zdradza. Czyli nawet ten jego język to jest tak jak jeden galilejski galilejskim to był pewien dialekt, pewnie, może mówiono z jakimś akcentem specyficznym, tak jak u nas odróżniamy od razu burala albo kaszuba, albo kogoś, kto wychodzi się z innej części, że, że ta mowa jest troszkę inna i nie jesteśmy w stanie rozpoznać z jakiej części polskiej, jeżeli dobrze znamy nasz kontekst kulturowy, się wywodzi ta na postać i ta osoba. I tutaj z Piotrem było podobnie. To był człowiek, który posługiwał się pewnie jakimś właśnie prostym dialektem. Rybaka. Swoją drogą, jak niesamowite jest to, jak z pewnością nie, nie po ludzku obmyślone jak to, to, jak potoczyły się lasy chrześcijaństwa, jak to chrześcijaństwo zmieniło oblicze imperium, a się zaczęło wszystko od tego biednego, prostego rybaka z Galilei, który, a potem tak, no, tak szybko chrześcijaństwo, chrześcijaństwo odmieniło oblicze imperium. To z pewnością ludzka reżyseria nie była tylko tylko musiało to być pchane czymś innym. Także trudno sobie dzisiaj nawet tworzyć taką hipotetyczną historię świata bez chrześcijaństwa, bez tego, co się stało raktem, dwa, trzy wieki później, prawda? I to, co się zaczęło z Piotrem i co też paradoks po ludzku, co zaczęło się męczeństwem, co zaczęło się krzyżem Jezusa, a potem Jego uczniów i przecież także Piotra, który ostatecznie oddał życie za Jezusa nieopodal złoża watykańskiego, ukrzyżowany głową do dołu, nie uznając siebie za wystarczająco godnego, żeby zostać ukrzyżowany tak samo jak Zbawiciel. I ta droga Piotra będzie tak mocno wyraźnie widoczna w jego Ewangelii. I niezwykłe jest to, jak, jak ten Kościół rodzący się z tymi ludźmi się roz, rozrastał. I potem ta dobra nowina bardzo zmieniała ludzkie serca, a potem te ludzkie serca zmieniały losy całego świata. I, e, więc papież pisze, że Piotr jako ten, ten rybak zapewne potrzebował tłumacza, więc pisze, że Marek był tłumaczem e, Piotra, e, więc e, z pewnością potrzebował tłumacza w, tych, w tym świecie nowym. Wiemy, że Piotr był najpierw w Antiochi wiele lat, nad Orontesem, potem udał się także do Rzymu. I wiemy, że towarzyszył mu właśnie Marek. i Taka najbardziej rozpowszechniona, tradycyjna teoria mówi o tym, że Marek to jest ten sam, który najpierw był towarzyszem Pawła i Barnaby, Jan Marek, który dołączył najpierw do pierwszej podróży apostołów, potem odłączył się od nich, kiedy dopłynęli do Azji Mniejszej, czego Paweł nigdy mu nie wybaczył i już później, kiedy wypolali w drogą, już nie chciał, żeby Marek z nim popłynął, więc ten popłynął najpierw na Cypr z Barnawą, który był jego starszym kuzynem, który pochodził z Cypru z Salaminy na Cyprze i gdzie w 1953 roku Barnawa oddał życie śmiercią męczeńską, kamienowanym, gdzie do dzisiaj znajduje się jego grób na Cyprze. Jak ktoś z Państwa był, to nawet byliśmy razem na takiej pielgrzymce, z niektórymi to pamiętamy. I na, na Cyprze jest to miejsce pochówku Barnaby, a Marek pewnie wtedy wrócił do Antiochii tam gdzie była głowa Kościoła. Piotr, tam Piotrowi zaczął towarzyszyć. Towarzyszył mu także w Rzymie, a potem pewnie po śmierci Piotra powrócił na tereny Bliskiego Wschodu. Był biskupem Byblos na terenie Libanu, to z kolei też z których mamy, z Piętrzymek na Libanu, i z Libanu później udał się do Aleksandrii. Gdzie, jak wiemy, tutaj mam jakieś takie zdjęcie, Państwu pokażę, może się uda pokazać później, gdzie e, został w Aleksandrii Starożytnej, to pierwsze zdjęcie po lewej stronie na górze pochowany, a gdzie jego doczesne szczątki potem zabrali Wenecjanie do Wenecji. Stąd mamy te szczątki w katedrze w Bazylice Weneckiej, na placu w bazylice Świętego Marka. Na placu Świętego Marka, tej bazylice, która ostatnio była zalana, tak straszliwie. więc Zobaczymy, co to będzie, jak tam konserwatorzy będą musieli się zająć tą wspaniałą budową. I w kontekście Soboru Watykańskiego II w latach 60., Papież Pawł VI, Ponieważ nastąpiło to otwarcie eukaliptyczne, doczesne szczątki tego ewangelisty Marka zwrócił kościołowi koptyjskiemu, egipskiemu, który odwoływał się do korzeni. Markowych, mówiąc, że to Marek był apostołem Egiptu do tej legendy Markowej obecności w Egipcie Koptowie się odwołują. Po lewej stronie na dole to zdjęcie mniej wyraźne, to jest sam grób. Dzisiaj, no już nie to Aleksandrii, bo ważniejszym miastem i siedzibą Patriarchatu Koptyjskiego jest Kair. Więc w Kairze, w jednej z części koptyjskiej, tam gdzie jest Patriarchat Koptyjski, tam te doczesne szczątki Marka, świętego Marka spoczęły. A tutaj nie działa, ten. Ten. że nie działa. No na też na teraz wiem, co się działo. Dobrze. A, więc tam spoczęły te dorzeczne szczątki. I po prawej stronie to jest ta katedra. Ona zresztą kilka lat temu, może Państwo pamiętają, była świadkiem takiego zamachu, gdzie zginęło bardzo wielu chrześcijan, wodlących się w czasie niedzielnej okoliczji w okolicach Bożego Narodzenia to się stało, to było bardzo bardzo takie no, trudne wydarzenie. Więc Marek potem miał swoje losy, wspaniałe, ale no, najpierw był tą osobą, która towarzyszyła, towarzyszyła Piotrowi. I w każdym razie papież, to świadectwo, żeby wrócić do tego, co tam było wcześniej, Papiasz pisze z Hierapolis, pisze tak. Co zaś powiedział prezbiter starszy Jan Marek, który był tłumaczem Piotra? Spisał dokładnie wszystko, co przechował w pamięci, ale nie w tym porządku, w jakim następowały po sobie słowa i czyny pańskie. Ani bowiem Pana nie słyszał, ani nie należał do jego orszaku, czyli słusznie pisze papież, że Marek nie był apostołem, ale był uczniem apostołów, nie należał do jego orszaku, tylko później, jak się rzekło, był towarzyszem Piotra. Otóż Piotr, i tak pisze papież, stosował nauki do potrzeb słuchaczy, a nie dbał o związek słów pańskich. Nie popełnił więc Marek żadnego błędu, jeśli w szczegółach tak pisał, jak się to w jego pamięci przechowało. O jedno się tylko bowiem starał, i to jest ważne, o to oto, by nic nie opuścić z tego, co usłyszał oraz by nie napisać jakiej nieprawdy. To są słowa nawiązane do papiasza, które zapisał Eusebiusz z ten biskup Cezarei morskiej na terenie Palestyny, który zapisał pierwszą historię kościelną w IV wieku po Chrystusie. I więc nie popełnił żadnego błędu o jedno tylko się starał o to, by nie opuścić nic z tego, co usłyszał Piotra, i żeby nie napisać jakiej nieprawdy. Zatem Ewangelia, którą dzisiaj czytamy, Ewangelia Marka, to Ewangelia człowieka, który sam Jezusa nie widział, ale opisuje Jezusa oczami Piotra, apostoła. O tym, że Piotr podyktował Markowi swoją Ewangelię, mamy też inne świadectwa. Mamy z III wieku, z, czwartego, z, z IV wieku, Ireneusz z Lyonu, biskup Lyonu na południu Francji pisał tak, po ich śmierci, to jest apostołów Piotra i Pawła, Marek, uczeń i tłumacz Piotra przekazał nam na piśmie to, co Piotr głosił a także świadectwa Tertuliana na przykład. Ewangelia, którą wydał Marek, może być nazywana Ewangelią Piotra, ponieważ Marek był jego tłumaczem. To Tertulian w III wieku, w 240 roku znak łaciński ojciec Kościoła. Później Klemens Aleksandryjski, czyli grecki ojciec Kościoła, czyli zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie Kościoła te dane były potwierdzane. Klemens pisze, Marek napisał swoją Ewangelię na prośbę słuchaczy katechezy Piotra. Więc świadectwo Klemensa zachowało się zresztą w, w, w, też i u Encebiusza. Orygenes, przełom II-III wieku, zmarł 209, w 254, pisze też, że Marek utrwalił na Piśmie Nauki Świętego Piotra. Mamy więc mnóstwo tych tradycji wczesno-chrześcijańskich, liczących już teraz 1800 lat, 1700 lat, yy, które mówią o tym, że Ewangelia Marka jest właśnie Ewangelią Piotrową. Marek wspomina Jezusa według słów, które opowiadał Piotr, a z kolei Piotr przepowiadał w różnych konkretnych sytuacjach, okolicznościach, głosił katechezy i zachowało się sporo z jego słów i wspomnień, które Marek spisał i zachował, a święty Hieronim, to już jest wiek piąty, dodawał, Marek, uczeń i tłumacz Piotra napisał na prośbę braci w Rzymie krótką Ewangelię, zaznaczam, że to jest Ewangelia najkrótsza, Hieronim, według kazań Piotra, jakie słyszał. I najważniejsze zdanie świadectwa Hieronima, tego, który jest patronem też biblistów. Kiedy zapoznał się z nią Piotr, czyli Marek jeszcze za życia Piotra miałby zapisać te słowa i przedstawić je Piotrowi, kiedy zapoznał się z nią Piotr, zatwierdził ją i swoją powagą dał kościołom do czytania. Czyli Hieronim dodaje jeszcze taki fakt, że oto sam Piotr, Swój, swoją zgodę na to, co zostało w Ewangelii Markowej zapisane dał. dlatego bardzo często w tradycji w czasach chrześcijańskiej także w ikonografii, w malarstwie, Marek przedstawiony jest jako słuchający, nadstawiający ucha. Jak zobaczymy najstarsze ikony przedstawiające Marka, tutaj akurat jest obraz dość późny, 1450 rok, w Muzeum we Frankfurcie, Mantegna taki malarz renesansowy, ma marka, który słucha, tak? który gdzieś trzyma palec przy uchu. Słabo przy, przykro mi, że ten, ten żółtnik jest taki, może nie za wyraźny, może gdybyśmy zgasili światło, ale to będzie trochę tak. trudno robić na datach. E, więc marek, który słucha, nadstawia ucha, bo on słuchał tego, co Piotr mówi i zapisywał dokładnie tak, żeby niczego nie pominąć, i żadnej nieprawdy nie przekazać. I w związku z tym ta Ewangelia, i myślę, że to łączy się żywo z tym, że, że, że, że Marek jako ten młody ucznie, uczeń tego Wielkiego Piotra chciał zapisać dokładnie tak, jak on mówił. Ta Ewangelia nie ma pięknego charakteru literackiego, ale ma charakter bardzo prosty. Tak jakby była spisana językiem mówionym tak jakby była zapisana z bezpośrednich wypowiedzi i oczywiście czasami trudno uchwycić to w przekładzie, bo kiedy bierzemy w Biblię Tysiąclecia, Biblię jakikolwiek przekład, który jest nam dostępny, no to tłumacze starali się już ten styl troszkę no, upiększyć, tak, wyłagodzić to, to, co brzmi tak dość karciasto, przepraszam za określenie, w języku greckim. E, więc, e, sp, sp, ale, ale tekst grecki, gdy się go bierze, brzmi no właśnie tak, jak język mówiony. Taką charakterystyczną tego języka Markowej Ewangelii jest, jest chociażby to, że rozmaite epizody, wydarzenia, e, teksty wprowadzone są tam wielokrotnie, przez taki spójnik typowy, który po grecku brzmi kai, a kai to znaczy i. To jest taki spójnik i. Kiedy, kiedy, to, więc mamy cały czas takie Kai Ejol Jezus i powiedział Jezus, i poszedł i zrobił, i widzieliśmy, i poszliśmy, i byliśmy świadkami, i, i, i, i. i, i, i". To jest taki to nie jest język literacki, ale bardzo często tak mówimy. I widzieliśmy, i przeżyliśmy, i poszedł, i stanął, i powiedział, i nauczał, i uzdrowił I, i, i, i, i. I ta Ewangelia jest napisana właśnie takim, takim językiem. Jest to także odpowiednik hebrajskiego sposobu mówienia w językach semickich, nie tylko w hebrajskim, ale też arabskim. Bardzo typowe jest to, że zaczyna się różne zdania wypowiedzi od i, od we albo i. Tak to brzmi ten spójnik w tamtych językach semickich, więc jak ktoś opowiada po hebrajsku, to mówi wajober, Wajedaber, i powiedział, i rzekł, i, i powie. to jest bardzo, semityzm. Więc Marek on pewnie, wiernie sposób mówienia Piotra, który będąc Żydem nie będąc wychowany w klasycznej kulturze i w pięknym, wyedukowanym języku, no, mówił właśnie w taki sposób. I chcąc zachować wierny charakter wypowiedzi Piotra, ta Ewangelia jest napisana takim właśnie językiem. Y, ten spójnik jest też świadectwem tego, że właśnie Ewangelia, choć napisana po grecku, to ktoś, kto ją spisywał lub dyktował, myślał po semicku, po hebrajsku. Pisał po grecku, myślał po semicku. Zatem ten wszechobecny spójnik kaj i jest, można by było powiedzieć takim świadectwem, że Ewangelia jest zapisana jakby z języka mówionego, język opowiadania. Piotr mówił, a Marek dokładnie spisywał, dbając, żeby nie napisać jakiej nieprawdy, jak to później pisał Więc te opowiadania ustne Piotra Marek zebrał w całość bardzo y, dokładnie. E, y, Ewangelia nie powstała zatem Markowa jako dzieło literackie, ale jako zapis pamięci słów Piotra i to warto zapamiętać, bo to też jest pierwsza z Ewangelii, najstarsza z Ewangelii, potem kolejne będą dodowywały już do tej opowieści, narracji, pewne wątki bardziej rozwinięte, zwłaszcza Łukasz, który będzie kierował swoją Ewangelię mitopoga, bo opowiemy o tym za miesiąc. Będzie musiał używać języka bardziej literackiego, bo gdyby tak poszedł do rozmaitych filozofów, sam, sam zresztą każdy lekarz każdym lekarzem, człowiekiem wykształconym, o czym powiem, no nie mógł mówić i poszedł i powiedział, i, bo by powiedzieli mu, posłuchamy Cię innym razem. Więc ta jego Ewangelia będzie już napisana językiem o wiele bardziej wysublimowanym, literackim. Więc, więc Marek zapisał to, co mówił. Jest jeszcze jedna cecha językowa tej Ewangelii Markowej, Piotrowej, bardzo charakterystyczna, która też pozwala zrozumieć tę jej tak. niezwykłość i ten opowiadany charakter, ten mówiony charakter. To jest mianowicie używany przez ewangelistę czas, który istnieje w Grece i też w łacinie istnieje też w języku polskim, a który nosi łacińską nazwę prezens historiku. To jest taki czas, w którym opowiadamy używając czasu teraźniejszego, mówimy o wydarzeniach z przeszłości. Zwłaszcza o wydarzeniach, które nas bardzo dotknęły, których byliśmy świadkami. Na przykład, kiedy opowiadamy o jakimś wypadku, nie wiem, i mówimy podchodzę, mówi, przychodzi, nie wiem, przychodzi lekarz, policjant, jest, przyjeżdża. Zobaczmy, że wszystkie czasowniki wypowiedziałam w czasie teraźniejszym. Chociaż opowiadają o tym, co się wydarzyło przed chwilą, jakiś czas temu, ale o czymś, co, do czego mamy bardzo emocjonalny stosunek. Bardzo często używamy takiego języka, u nas też w, w języku polskim on, on też funkcjonuje, ten prezes historyków. I używając tej dramatycznej formy prezes historyków, właśnie tej bardzo takiej żywej, emocjonalnej, co pokazuje, że mimo, że mnęło 30, 40 lat, Piotr ciągle miał emocjonalny stosunek do tego, co przeżył, chodząc za Jezusem, doświadczając Jego cudów, słuchając Jego nauk, na wszystko doświadczając Jego męki, śmierci i zmartwychwstania i będąc świadkiem zmartwychwstałego i wiedząc Nim śniadania po Jego zmartwychwstaniu. Piotr opowiada w tym czasie, tak jakby to ciągle w Nim żyło. Daje poznać, że to jest wciąż dla Niego ważne i żywe. I w e, przekładzie Ewangelii znowu tego do końca może być nie widać, dlatego że no, tłumacze siłą rzeczy robiąc przekład, który ma służyć liturgii, no, musieli uładzić ten przekład troszkę dostosowując go literacko do naszego języka, e, to pokazuje też, że to co o czym mówi włoskie powiedzenie, że traduttore, traditore, że tłumacz jest zdrajcą i to jest prawda, bo jak zawsze tłumacząc z jednego języka na drugi, ryzykujemy, no, że, że musimy wyrazić coś albo wiernie co do języka, albo wiernie co do sensu i to czasami nie jest spójne, to jest to słynne thank you from the mountain, prawda, albo, albo stay in the room, zostańcie w pokoju. Więc to, jest, to, są, to są takie śmiesznostki, ale... No, Tłumacze czasami musieli upiększyć trochę ten język, żeby nadawał się do liturgii, Ale kiedy otwieramy Ewangelię Markową w języku greckim, to zwłaszcza Ewangelia męki Jezusa, czyli coś, co było sercem Ewangelii, zapisane jest właśnie w tym czasie prezent z historii, I wychodzi, i niesie krzyż, i ukrzyżowany jest na kawali. I, i, I mówią, i Prawda? I jest sądzony. I to wszystko jest w tym czasie um, teraźniejszym, ale opowiada o przeszłości, co pokazuje, że dla Piotra, Marka, to ciągle było żywe, zwłaszcza właśnie najczęściej ten czas, prezes historyków używany jest w, oj, coś się tu jednak wyłączyło, ja nie wiem dlaczego, tutaj jest wszystko podłączone, to się wyłączyło. Przepraszam, na chwilkę tak, mogę być potrzebowała teraz slajdów, ale to bardzo rady, mogę się na to, czy nie teraz będzie potrzebny rzutnik, wszystko, wszystko jest podłączone, nie bo się jakby wyłączył, a teraz nie ma sygnału, nie ma sygnału. Hmm. Jest. Dobra. Przepraszam Państwa, już to techniczne niby pomocy, a potem jest tylko z Tak, Więc bierzemy w, w tym czasie prezes, prezes historii. I to, co będzie sercem Ewangelii Marka i myślę, że to, co najbardziej w związku z tym wspominał Piotr i najmocniej przeżył Piotr, to było to, co dokonało się w Jerozolimie pod koniec działalności Jezusa. Oni kiedy szli za Jezusem, pewnie mieli swoje plany i oczekiwania i pamiętają Państwo, że nawet jeszcze w Emaus, bo już po zmartwychwstaniu idą tą dwa myśl by się spodziewali. Oni mieli swoje plany i na swój sposób widzieli zwycięstwo. Zapewne nie postrzegali go przez pryzmat krzyża jeszcze wtedy, że ten krzyż też jest zwycięstwem. E, i, e, z pewnością te wydarzenia z Jerozolimy to było coś, co przez te lata, potem działalności, głoszenia Jezusa było sercem nauczania. Była męka, cierpienie zbawcze Chrystusa, Jego śmierć na krzyżu, Jego zmartwychwstanie, które, które było no, sensem też ich życia. Jeżeli poszli za Jezusem, to, to dlatego, że doświadczyli Go za życia, ale że doświadczyli też tego szoku w Jerozolimie. Tego, że zupełnie to było inaczej niż się spodziewali. A potem Jezus im się objawia i mówi idzie na cały świat i tak głoście. Wszystkim. I z pewnością te kilkadziesiąt lat musiało to pracować w Piotrze i w innych uczniach. Więc myślę, że sercem tej Ewangelii jest właśnie Opis męki Jezusa, a cała ta Ewangelia, tak jak u Mateusza, zbudowana była na tych pięciu mowach, które miały odpowiadać pięciu z tory, to Ewangelia Marka ma mękę Jezusa, Jego śmierć z zmartwychwstanie, ale ma też działalność Jezusa, która jest opisana w kluczu, który prowadzi do męki. Piotr przeżywa całe życie Jezusa w kontekście Jego Krzyża. Dla Piotra życie Jezusa odbywa się w cieniu krzyża, w, także w, to, co było później, zmartwychwstania. Najwidoczniej było tak dlatego, że kiedy Piotr poszedł za Jezusem, jako jeden z pierwszych powołanych uczniów wraz z bratem Andrzejem, pamiętamy, powołany nam jeziorem Benezaret, przy łodziach swoich, kiedy pracowali ewangeliści zaznaczają, zostawili wszystko i poszli za nim. Wiozali Pewnie uczniowie z tym pójściem za Jezusem nadzieje, że on ten będzie ten, który zwycięży, który ocali Izraela, który będzie tym Mesjaszem zwycięskim. Jezus był Mesjaszem zwycięskim, jest. Tylko, że to zwycięstwo dokonało się zupełnie nie tak, jak po ludzku byśmy i my myśleli, i jak oni myśleli. I, e, i dlatego e, dla Piotra ten moment męki jest tak bardzo ważny. I to też jest coś, co przeżyli najmocniej. Pytania o dzieciństwo Jezusa pojawiły się później. Tak historycznie rzecz biorąc, pierwsze, co zostało zapisane, to były te wydarzenia z Jerozolimy. Czyli już sam koniec po ludzku działalności Jezusa. A potem to, co Jezus działał, powołania uczniów. A potem dopiero jakieś pytania o no to, jak to było w okolicznościach Jego Narodzenia. To jest nawet bardzo zrozumiałe po ludzku. My dopiero pytamy o dzieciństwo, czyjeś, jak już wiemy, że ten ktoś coś osiągnął. Po to jeździmy do Wadowic, bo się zastanawiamy jakim dzieckiem był Karol Wojtyła, w którym domu się wychował. No gdyby Karol Wojtyła nie został tym, kim został, no to nikt by się nie zastanawiał, co ten chłopak z Wadowic robił i gdzie mieszkał i na jaki zegar patrzył. A tak, tak to wszystko nabiera znaczenia w kontekście całego życia. I e, więc Piotr i uczniowie, e, no nawet po zmartwychwstaniu, e, no, Najpierw rozczarowani, nie wiedzieli do końca, co z tym zrobić. Pamiętamy ten moment opisany przez Jana na końcu Ewangelii, że oni, oni już po zmartwychwstaniu wracają do Galilei, do tego, co robili. 21 rozdział Jana mówi o tym, że Piotr, ten, który ma być pierwszy, który już doświadczyli Jezusa zmartwychwstałego wieczorniku, ale co z tym zrobić? Wracają. Piotr mówi, idę łowić ryby. Uczniowie mówią, no idziemy i my z tobą wracają do tego, kim byli. I to nawet nie jest ich dwunastu, bo jest jedenastu, bo, Piotr, bo Judasz, się, Judasz pamiętamy, że, że no, zdradziwszy Jezusa, pogowił samobójstwo. A nawet nie ma jedenastu, tylko jest ich siedmiu. Gdzie jest pozostałych pięciu? Nie wiem, czy tam czterech. Je, uczniowie są rozbici. Dopiero zesłanie Ducha Świętego będzie tym momentem, kiedy zrodzi się Kościół. Kiedy oni pójdą i będą głosić to, że ten krzyż to jest prawdziwe zwycięstwo i że Jezus prawdziwie zmartwychwstał i że z tego płynie nadzieja także dla każdego z tych, którzy chcą to dziedzictwo przyjąć i tej nauki słuchać. I dlatego z tego powodu męka dominuje w Piotrowym opowiadaniu o Jezusie. I kiedy Piotr opowiada o męce, opowiada w tym czasie teraźniejszym, a całość działalności Jezusa, Jego nauczania, powołania, uczniów, cuda, Opowiada tak, że wszystko to prowadzi do męki. I ta Ewatelia, gdybyśmy chcieli znaleźć jej klucz, jej charakter, jej podział, tak jak przy Mateuszu było na pięć części, tak tutaj kluczem są trzy zapowiedzi męki Jezusa. W trzech kolejnych rozdziałach. rozdziałach. Marek ósmy rozdział, Marek dziewiąty rozdział, Marek dziesiąty rozdział co zresztą potem będzie odpowiadało za się Piotra, o czym, o czym e, zaraz powiem. Więc pierwsze Ewangelia Markowa, czyli Piotrowa, już mówmy tak w skrócie, tak jak mówiłam, zaczyna się bardzo konkretnie. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, wyznanie wiary. To jest podstawowe wyznanie wiary. Jezus jest Mesjaszem, Jezus jest Synem Bożym. Jezus jest tym, który przychodzi na świat. Pamiętamy, że to wyznanie wiary było także w znaku pierwotnego chrześcijaństwa w tej rybie. Bo ryba dlatego, że po grecku ryba to jest ich ichwys, co jest pierwsze y, słowa wyznania wiary, składały się właśnie w to słowo ryba, dlatego ten znak Jezus Chrystus, Syn Boży Zbawiciel. E, Jezus, Christos, Hyios, ten Soter. Po prostu to było wyznanie wiary, dlatego pierwotni chrześcijanie jeszcze nie mieli znaku krzyża, ale mieli znak ryby. Pamiętamy to jeszcze w Squavadis chociażby, prawda, ten wątek. Więc mamy, mamy początek to jest wyznanie wiary, a potem mamy momenty powołania od razu z Chrzest Jezusa, kuszenie na pustyni i działalność publiczna. Piotr przechodzi konkretnie do opowieści o tym, co się wydarzało. Opowiada o uzdrowieniach, o powołaniu uczniów. I w ósmym rozdziale, czyli dość wcześnie, w połowie Ewangelii, ukazuje zapo pierwszą zapowiedź e, męki Jezusa. I czytamy w Ewangelii Marka, tak, w ósmym rozdziale, 31 werset do 38. I zaczął ich pouczać, mowa o Jezusie, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. I wyobraźmy sobie, oni zostawiają wszystko, chodzą za Jezusem doświadczają Jego cudów, uzdrowień. Już od pierwszych rozdziałów, prawie mamy w Ewangelii Marka, uzdrowienia, przypowieści, działanie Jezusa. Jezus kroczy po jeziorze. Już doświadczyli tego, tej mocy. A tu co Jezus im zaczyna opowiadać, że będzie cierpiał. To było dla uczniów, dla Piotra zwłaszcza, nie do pojęcia. Myślę, że dla nas też by to było nie do pojęcia. Jakbyśmy myśleli, że to przecież jest Bóg, który jest i mówimy, co ma? cierpieć. Więc co robi Piotr? Piotr to jest taki właśnie wyrywny. Więc Piotr, wtedy Piotr, kiedy Jezus mówi, że będzie cierpiał, będzie zabity, ale wstanie, to zresztą dla nich nic nie znaczyło. Oni nawet jeszcze nie mieli pierwotnie słownictwa, żeby powiedzieć, co to znaczy zmartwychwstać, powstać martwych. Będą o tym dyskutować zaraz. Ale więc jak Jezus to mówi, a mówił zupełnie otwarcie te słowa, Ciekawe, że Piotr w tych wspomnieniach dodaje. Mówi zupełnie do nas otwarcie. Wydało się, że Piotr mówi. Wtedy Piotr, pisze Ewangelia, wziął go na bok i zaczął go upominać. Wyobraźmy sobie te sceny: że jest mistrzem Nazaretu i doświadczają cudów. Też Piotr nie mówił mu tak przy innych, więc wziął go na bok. Może żeby, no, nie to, że krytykuje swojego mistrza i nauczyciela ale wziął go na bok i począł go upominać. Można sobie wyobrazić tę scenę. Można sobie z innej Ewangelii, bo tutaj w Marku nie padają te słowa, ale inne Ewangelie ten wątek rozwijają, żeby mogły te słowa upomnienia brzmieć mniej więcej – Panie, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Tutaj tego, tego rozwinięcia nie ma, ale wziął go na bok i począł go upominać. I co Piotr wspomina o tym? upominaniu swojej i o minęło już 30-40 lat po tych wydarzeniach. I Piotr w tej Ewangelii swojej mówi tak. A On obrócił się i patrząc na swych uczniów, czyli na wszystkich, Piotr, go wziął na bok. Ale Jezus się odwraca i mówi do wszystkich, to wszyscy, żeby wszyscy już rozumieli, i Piotr, i inni. Zgromił Piotra słowami. Nawet Piotr. Piotr. O tych latach już tyle wycierpiał do Jezusa, wspomina to, że Jezus go zgromił słowami – zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Drodzy Państwo, w żadnej Ewangelii nikt nie został nazwany szatanem, nawet Judasz, który zdradził. A Piotr wspomina to, że tak to było, że Jezus mówił do niego bo nie myślał tak jak trzeba było. I ten Piotr który już wiele zrozumiał przez te kilkadziesiąt lat. To wspomina te początki, że takie były. Zejdź mi z oczu, szatanie. Zresztą tam jest dokładnie takie słowo: opisowo stanie za mną i patrz, nie, nie zejdź mi z oczu, tylko przejdź, stań za mną, patrz w tym kierunku, w którym ja chcę, żebyś patrzył. A nie tak jak po ludzku, ty myślisz. To ja prowadzę. To ja prowadzę, a nie ty prowadzisz temu Ale Piotr musiał to zrozumieć. Najpierw wymyślał sobie, no nie dlaczego tego Panu jest trzeba Powiedzieć, no, że to tak nie mówił, bo przecież nie przyjdzie za na niego. I więc można by powiedzieć, że... No właśnie, że tak upomniał. Ciekawostką jest też to, że inni ewangeliści nie wspominają o tych słowach. Szatanie może dlatego, że nie wypadało im głowy Kościoła nazywać właśnie tak, a sama głowa Kościoła siebie nie oszczędziła. Wiedział, Piotr wiedział, że jest... Pierwszy, ale w a nie tam wielkości żadnej. E, więc te ewangelie, e, no w tym czasie, kiedy były spisywane już Piotr, może by powiedzieć, sprawował swój, jak to nazywamy, urząd Piotrowy nawet, tak? Że już był ten pierwszy pośród, więc może nie wypadało, może uznaje, że niestosownie. Ale Piotr te swoje słowa nie tylko zapamiętał, ale zawsze je opowiadał, nawet eksponował. No i Marek je utrwali. Bardzo ciekawą refleksję na temat tego tekstu zostawił jak Paweł II w książce Przekroczył próg nadziei, kiedy pisał o też o papieństwie, o Piotrze, o tej swojej roli Piotra naszych czasów, bo tak mówimy przecież o papieżu każdym. I pisał w tej książce taki, wspomina ten epizod i bardzo pięknie go wspomina. I pisał tak, tak więc Piotr nie lękał się o Boga, który stał się człowiekiem, ale lękał się o Syna Bożego jako człowieka. Nie mógł bowiem przyjąć, pisze ja Paweł II, że będzie on biczowany i cierniem ukoronowany i ukrzyżowany. Tego Piotr nie mógł przyjąć. Tego się lękał. I Chrystus za to Piotra surowo skarcił. I papież pisze ważne słowa – skarcił, ale go nie odrzucił. To jest klucz do życia Piotra, te słowa papieża. Ja skarcił, ale go nie odrzucił. Piotr pamiętał, że został skarcony, ale że nie został przez Jezusa odrzucony. Na tym w gruncie rzeczy polega też chrześcijańska pedagogia że potępia się zło, ale pełni się człowieka, nie, odrzuca się człowieka, chociaż żywo nazywa się konkretnie co z grzechem. Piotr pamiętał to, pamiętając, że jest grzesznikiem. Piotr nie próbował ukryć tego epizodu przed innymi, znając Jezusowe miłosierdzie i dobro. Zresztą takie momenty w życiu Piotra będą jeszcze później, będą na pałacu, na dziedzińcu pałacu arcykapłana. Niektórzy mówią, używają takiego porównania między Piotrem a Judaszem, że oba w tym krytycznym, ważnym momencie zdradzili Jezusa, jakoś wypali śmiechu. Ale różnica między Piotrem a Judaszem była taka, że Judasz nie dał sobie szansy na przebaczenie Jezusa. Jest taka piękna tradycja wczesno chrześcijańska przedstawiona zresztą ikonograficznie w kościele św. Piotra o pianiu koguta i galikatu w Jerozolimie, kiedy, że kiedy Jezus wychodził, już do lotów był prowadzony, po osądzeniu przez Wysoką Radą spojrzał na Piotra i te spojrzenia ich się spotkały. I tak mówi o tym wczesno chrześcijańska I w tym spojrzeniu Jezusa Piotr zobaczył miłosierdzie i przebaczenie. I że to była ta podstawa. Pamiętam, że on wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. I że w tym płaczu i że w tym spojrzeniu Jezusa Piotr nie był odrzucony później także. Ani tutaj udasz sobie tej szansy na przebaczenie. Nie, to wszyscy upadają, wszyscy się zapieramy w Jezusa, tak czy inaczej, mniej lub bardziej, ale to, to na jego przebaczeniu buduje się siłę Kościoła i urząd Piotra także. I to jest piękna Kościele. I więc, więc to jest taka, i później mamy tak, i później mamy bardzo ciekawy wątek. Tak. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami. I rzekł im, mowa o Jezusie, Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a duszę swoją utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swą duży? Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grześnym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z Aniołami i Świętymi. Więc mamy pierwszą zapowiedź męki i cierpienia i działalność Piotra. I druga, zapowiedź męki, zaraz w następnym rozdziale dziewiątym, bardzo poruszający tekst. E, zaraz po tych wydarzeniach, gdy wyszli gdy stamtąd, podróżowali przez Galileę. On jednak, mówi o Jezusie, nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im, czyli najpierw samym uczniom Jezus przedstawia tę prawdę, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, a ci go zabiją, lecz zabity potrzebni z zmartwy wstanie. Oni jednak, dodaje Ewangelia, nie rozumieli tych słów i dodaje coś, co Piotr też, to jest bardzo wzruszające, ale bali się go pytać. Dlaczego się bali? Nie się, żeby nie usłyszeli tego, co przed chwilą Piotr usłyszał, że zajść za oczu szatanie. Nikt nie chce tak usłyszeć, więc nie rozumieją, ale na wszelki wypadek nikt o nic nie pyta. Idą za Jezusem, uczniowie zatem nie upominają Jezusa, już nikt nie zwraca Jezusowi uwagi, nikt też nie pyta, co to znaczy. I tak e, przyszli do Kafarnaum, e, czyli do miasta e, Jezusowego. Gdy był w domu, kafaną, to pamiętamy za Megali Mateusza, miasto Jezusa i ten dom Piotra był domem Jezusa, on jest zachowany, tam ci z Państwa, którzy byli w Ziemi Świętej, to doświadczali tego misa. Więc gdy był w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze, lecz oni milczeli, w drodze bowiem Posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. Jak bardzo to jest ludzkie, prawda? Wyobrażamy sobie tę sytuację najpierw z Piotrem. Jezus wobec wszystkich mówi: zejdź mi z oczu, żadanie, i tak, i be, i tak i zapowiada swoją mękę. Idą dalej. Jezus znowu zapowiada, że będzie cierpiał, więc już nic nie pytają, ale po drodze, po cichu. Rozmawiają jednak o tych swoich wizjach Kościoła, jak to ma wyglądać w ich mniemaniu i perspektywie. I pokłócili się na ten, o to, kto z nich jest największy. Ciągle w uczniach jest ta słabość, chęć tego sukcesu, ale tego sukcesu nie na wzór krzyża, bo to trudne. E, można by powiedzieć, że trochę jakby wątpili w te słowa Jezusa, że będzie cierpiał, no ale Myślą sobie, no może Jezus tak mówi, ale swoje trzeba sobie ułożyć i rozstrzygnąć, kto jest największy. A Jezus usiadł przywołał dwunastu i rzekł do nich, Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich. A potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich, kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który mnie posłał. Mamy więc piękny obraz tego dziecka. Inna Ewangelia doda, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Prawda? Ten piękny obraz Jezusa i, i dzieci. I potem ten obraz, że to my powinniśmy być jak dzieci. się jak dzieci, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego. Więc kto chce być pierwszym, niech będzie Ostatnim i sługą wszystkich, to jest nauka Chrystusa. To jest ta trudna nauka, której streszczenie było też w Kazaniu na Górze Ewangelii Mateuszowej, pamiętamy. I trzecia zapowiedź Męki Pańskiej, dziesiąty rozdział, czyli rozdział po rozdziale, tak to jest zostawione w tej Ewangelii. Rozdział dziesiąty, wersety 32 do 50 Czytamy tak. A gdy byli w drodze, Znów są. W drodze, znów też wspój wspójnik, I, i, i, i, gdy byli w drodze, i powiedział. Tutaj tłumacze czasami zamieniam a, ale, le, le, prawda, lecz gdy byli. A gdy byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich, tak, że się dziwili. I też powoli co się do dociera. To znaczy, już zrozumieli, że może jednak Jezus na serio mówi, że będzie cierpiał, więc. Dziwią się temu, że On jeszcze do tej Jerozolimy się spieszy, Że zamiast gdzieś jeszcze zostać, wiedząc, że w tej Jerozolimie będzie cierpiał, że jeszcze się śpieszy. No, żaden człowiek nie spieszy się, żeby cierpieć. I oni też po ludzku tak patrzą na to. Można sobie wyobrazić taką scenę trochę jak w filmie. Bardzo to obrazowo jest przedstawione. Jezus idzie pierwszy w stronę Jerozolimy i tą z tyłu. Dziwią się, że on tak szybko do tego cierpienia biegnie. I ciekawe że Piotr w tej scenie mówi o strachu. Ci zaś, którzy szli za nim, mowa jest o uczniach, byli strwożeni Żaden z Ewangelistów pozostałych, synoptyszy nie wspomina o tym strachu uczniów, że się bali. Uczniowie widząc, widzieli wcześniej w czasie, kiedy chodzili za Jezusem, w czasie Jego działalności publicznej, jak działo cuda, znaki, ale tam, gdzie zapowiada Jezus mękę i cierpienie, to ich wiara, siła zaczyna się załamywać. To jest też ciekawe, że Piotr o tym pamiętał i to też jest chyba taki rys, taki, taka ważna wskazówka, że to nie cuda mają być najważniejszym probierzem naszej wiary tylko zupełnie co innego w chrześcijaństwie, nie, nie na cuda mamy czekać i ciekawe, że tylko tutaj Piotr mówi o strachu i z tego strachu za moment wyniknie, też to, że, że Piotr Jezusa w chwili zagrożenia się zaprze i pisze tak, więc ci, którzy szli za Nim, Jezus idzie pierwszy, Oni za Nim, byli strworzeni i wziął znowu dwunastu, Jezus przywołuje po raz kolejny uczniów. Piotra, też to wspomina, że znowu musiał nam to powiedzieć, więc znowu wziął dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało Go spotkać. Trzecia zapowiedź cierpienia, męki. I mówił Jezus tak, oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wynadzą Poganą i będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją na potrzebniach zmartwychwstania. Jezus w szczegółach zapowiada to, co Go czeka, co się z nim stanie, a uczniowie, w tym Piotr, słuchają, ale wciąż jakby nie przyjmują, bo czym innym jest wiedzieć, a czym innym widzieć i przeżyć i szokiem będzie to dla nich, co w Jerozolimie przeżyją. Pamiętamy, że wszyscy uciekną po pojraniu. Piotr Jedyny pójdzie, kiedy ktoś mówi czy o Piotrze, że był tchórzem, to jest nieprawda. Piotr był odważny, a tylko miał słabości, jak każdy z nas. On szedł pierwszy. Wszyscy pouciekali w Getsemanie po pojraniu Jezusa. Piotr Jedyny idzie na dziedzinie z no, może jeszcze Jan, ale ja był małą chłopcem jeszcze, nie było zagrożenia życia dla niego żeby powiedzieli, ty byłeś jednym z nich. A Piotr idzie jednak tam, a że się zawsze, no to już inna rzecz, ale on tam jest jako jedyny, gdzie są pozostali nawet nie wiemy. I e, więc Jezus zapowiada e, mękę, a oni słuchają i ciągle myślą po ludzku i Marek dodaje tutaj najciekawszy wątek, jeszcze mocniejszy niż w poprzednich zapowiedziach, co pewnie pamiętał Piotr. Wtedy Zbliżyli się do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, czyli już nie Piotr, ale inni, mówili, też powołani na początku, ważni pośród apostołów. I rzekli, Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. Czyli Jezus opowiada cierpienie, a oni, mu, a oni nadal po swojemu. On ich zapytał, co chcecie, żebym wam uczynił, rzekli mu, Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie. <śmiech> Cierpią? No dobra, będzie cierpiał. Pójdzie w stanie, to znaczy, że będzie w chwale. No to jakiś interes swój, chociaż trochę musi go wybrać. Nie że poszedł, ale właśnie przynajmniej wierzą, już, już się coś mi dokonało, że przynajmniej już wiedzą, że będzie w chwale. Ale nie wiedzą, co to znaczy. Więc myślą sobie, to przynajmniej trochę z siebie musimy tam trochę dla siebie ugrać, więc po, po jeden po prawej, jeden po drugiej, taka zapobiegliwość. przyjęli słowa Jezusa, no dobra, mówi po raz trzeci, będzie ukrzyżowany, będzie cierpiał, no ale te spodziewane sukcesy chcą przenieść i na siebie, a inni apostołowie, to już jest pewna dojrzałość uczniów, są ich zachowaniem oburzeni, dodadzą ewangeliści, Jezus im odparł. nie wiecie o co prosicie, czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjść, przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu – możemy. Lecz Jezus rzekł – pamiętali chrzest w Jordanie, pamiętali to, co Jezus robił. Jezus rzekł do nich – kielich, który ja mam pić, pić będziecie. I chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej prawej lub lewej stronie, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. E, więc Jezus zapowiada, na zobaczmy, wszyscy apostołowie, wszyscy z grona dwunastu, poza oczywiście Jodaszem, który zdradził, poza Janem, umiłowanym uczniem młodym, najmłodszym z apostołów, wszyscy poniosą śmierć męczeńską. Każdy z nich lata później, 30, 40, 50 lat później, kiedy już swoje przeżyją, przemyślą, zrozumieją odda życie za Jezusa. Jaką drogę musieli też przejść uczniowie? Od tego, kiedy pytali, no to kto będzie z nas po prawej, kto będzie po lewej, do tego momentu, kiedy byli gotowi świadczyć największym świadectwem, świadectwem krwi, świadectwem oddania życia, świadectwem swego życia. I ciekawe jest też to, właśnie co Marek dodaje, Piotr dodaje później, że już jednak uczniowie mieli pewną dojrzałość. Bo pisze tak, gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, Poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. Ciekawe, że Piotr tak fajnie opowiadał. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich. Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, Niech będzie niewolnikiem wszystkich, bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Tak przyszli do Jerycha, dodaje. Piotr, Jerycho to już miasto, 30 parę kilometrów od Jerozolimy położone, więc schodzili tą drogą do Jerycha, wzdłuż ją dały. sobie wyobrazić, jak idą tą drogą pustynną i rozmawiają, o tam jest pustynia, i rozmawiają z Jezusem. Piotr opowiada o tym bardzo szczerze po latach, jakie mieli słabości uczniowie, jak sobie wyobrażali to, co będzie z tym Kościołem. Ale najbardziej eksponuje swoją słabość własną i szczytem tej Ewangelii jest scena zaparcia się Piotra. Odpowiedzią na te trzy zapowiedzi męki Jezusa. Jest w ewangelii Markowej moment trzech zaparć się Piotra. Piotr opowiadał o tym nawet po 30 latach, kiedy nie musiał się zabierać, bo pytały go kobiety służące, najniższe, stopień społeczeństwa tamtejszego. nic nie mogły mu zrobić, gdyby nawet powiedziały, że ten był Galilejczykiem, Piotr był powiedział, tak, jest mu uczniem Jezusa, nic by się nie stało, ale Piotr zapiera się. Są so, te trzy momenty zaparcia, chociaż pamiętamy, że podczas ostatniej wieczerzy będzie mówił, choćby wszyscy zmotpili, to na pewno nie ja. Piotr, nikt nie odpowiada tak złożonych, ale Piotr pierwszy się wychyla, tak, Panie, na pewno nie ja, choćby wszyscy. No a potem wiemy, że... I to Marek tak to zapisuje. Choćby wszyscy to na pewno nie ja. ale Jezus zapowiada zaparcie, Piotr odpowiada ponownie. Jeszcze choćby mi przyszło umrzeć z Tobą. Nie wykresie się Ciebie. No a potem dodaje też u Marka też jedyny wątek ze wspomnienia Piotra. Wszyscy zresztą tak samo mówili. I gdy następuje scena przed Sanhedrynem i zaparcie Piotra przed kobietą służącą, przed tymi, którzy tam byli, Piotr powie nie znam tego człowieka. A pozostały i apostołowie, może krępując się, bez otwartością mówić o tym zaparciu Piotra, w pozostałych Ewangeliach te sceny, tej sceny aż tak mocno nie eksponują tego momentu zaparcia. Ona się pojawia oczywiście, ale u Marka to jest mocne świadectwo, bo to jest świadectwo Piotra o samym sobie, o, o, o swoim doświadczeniu. No, można się tylko zastanowić, prawda? zadać sobie takie pytanie, pomyśleć, co sprawiło, że ten zalękniony człowiek stał się pewnym innym wyznawcą i będzie gotowy oddać życie za Jezusa. Oczywiście ten przełom nastąpi i w staniu i w zesłaniu Ducha Świętego i Piotr też wiedział, że jego moc płynie z mocy Chrystusa, jest w tym po zaparciu jest ten płacz gorzki Piotra, który Piotr wspomina w swojej Ewangelii i ten płacz, jak mówi tradycja wczesno chrześcijańska miał być początkiem nawrócenia, kruchy żalu. Zapłakał, bo zdał sobie sprawę z tej własnej słabości. Piotr był wielkiej wiary. Gdyby tak nie było, to po tym co się stało pewnie popadłby w rozpacz, ale tak się e, nie stało. E, i e, ta scena, te sceny zapowiedzi męki, a potem opis męki Jezusa w Ewangelii Marka to będzie to wokół czego buduje Marek Piotr opowieść port, o, o Jezusie. Zresztą rozdział 9 podaje też tę scenę przemienienia na morze Tabor, o której powiemy już pewnie za miesiąc, bo dzisiaj już nie chciałbym przedłużać, ale Pamiętamy, że na końcu tej sceny Piotr dodał, że kiedy schodzili z góry ta góry przemienienia, rozprawiali między sobą, co to znaczy powstać z martwych. Co to znaczy, że on tak mówi, to zapowiada. Gdy to wszystko się dokonało, zmartwychwstanie, to zaczęli, albo może lepiej, zaczynali rozumieć, a to zrozumieli I nie przez lata rozwijali, pogłębiali i tak z tego pytania, kim jest Jezus? Co to jest to cierpienie? Czym jest w stanie? To z tego zastanowienia nad tym, czego doświadczyli, rodził się Kościół, który po zesłaniu Ducha Świętego będzie miał też odwagę, żeby iść i dawać świadectwo o tym, czego doświadczyli i cała ta Ewangelia Marka prowadzi właśnie do męki, śmierci i zmartwychwstania. Widać to bardzo wyraźnie. Centrum tej Ewangelii są właśnie te wydarzenia. Jej schemat, budowa Ewangelii jest bardzo prosty. Jest przygotowanie krótkie do działalności Jezusa, potem działalność w Galilei, gdzie Jezus powołał uczniów, działalność poza Galileą i droga ku męce. Zapowiedzi męki, droga ku Jerozolini i potem doświadczenia w Jerozolimie, pojmanie. Męka śmierć ma w tym stanie wcześniej ostatnie wieczór. Nie ma w tej Ewangelii Ewangelii dzieciństwa, okoliczności narodzenia, młodości Jezusa, bo to jest Ewangelia, która jest jednym wielkim wyznaniem wiary. I nie się zastanawia się tak bardzo nad życiorysem Jezusa, czyli faktografią z życia Jezusa, ale wszystkie fakty przedstawione są w kluczu wyznania wiary Piotra, wyznania wiary głowy Kościoła. I marka Ewangelia w tym znaczeniu pewnie dlatego jest krótka, bo jest konkretna, taka męska. Co najważniejsze Piotr powiedział. Inne Ewangelie będą dodawały różne rzeczy, na przykład Mateusz opisze te wątki żydowskie, natomiast Łukasz. Będzie, ponieważ będzie kierował swoją Aha. Ewangelię także do pogan, będzie chciał rozmaite obyczaje objaśnić i też, ponieważ Łukasz wywodził się ze środowiska hellenistycznego, greckiego, to wyeksponuje też swoje Ewangelii wątki kobiet, wątki, na przykład będzie przedstawiał początki życia Jezusa z perspektywy Maryi, do Łukasza będziemy mieli zwiastowanie, Łukasza będziemy mieli wcześniej Elżbietę, Zachariasza, Łukasza będziemy mieli genealogię Jezusa w kluczu Maryi, a Józefa, jak u Mateusza. Więc Łukasz będzie, będzie to przedstawiał trochę z innej, co innego będzie eksponował. Natomiast u Marka to jest jedno wielkie wyznanie wiary i to pierwsze zdanie Ewangelii streszcza całość, o czym Piotr będzie później opowiadał. I w tej Ewangelii Markowej trzykrotnie także pojawia się wyznanie wiary w Syna Bożego. Wyznanie wiary, to o czym mówiłam przed chwilą, wyznanie wiary w to, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem, ale i prawdziwym Bogiem. Pokazywane są różne strony Jezusa-Człowieka. Na przykład końcówka rozdziału czwartego, kiedy opisywany jest moment burzy na jeziorze, Marek, czyli Piotr w wspomnieniach, będzie eksponował te wątki rybackie. Tak jak było w przypadku Jezusa kroczącego po jeziorze, kiedy jedynie Marek dodaje, że płynęli od strony Bethsaidy, dla Piotra to było ważne, bo Piotr z Betsajdy pochodził, Państwo pamiętają, więc jeżeli czegoś, to tak jak Mateusz pochodzący z Kafarnaum podkreśla, że Kafarnaum było miastem Jezusowym, że w Kafarnaum zdziałał Jezus tyle cudów. Oni też mieli swoje osobiste wspomnienia, więc Piotr, dowodzący się z Bethsaida, wspomina płynęli od Bethsaida jako jedyny dodaje ten wątek to na tych kartkach, które Państwo dawałam. a w czwartym rozdziale, kiedy pisze o burzy na jeziorze pisze też o tym, że Jezus spał, tak bardzo po ludzku przedstawiany jest Jezus owego dnia, gdy zapadł wieczór Jezus rzekł do nich przeprawmy się na drugą stronę zostawił więc tłum, a Jego zabrali tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. Nagle zerwał się gwałtowny wicher, fale wbiły w łódź, także łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wyzgłowie. Zbudzili go i powiedzieli do niego. Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że piję. A on, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora, milcz, ucisz się, wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Piotr jako rybak wielokrotnie po tym jeziorze pływał. Ja, mieszkając w Izraelu, miałam takie doświadczenie pewnej zimy nad jeziorem Genezer, że te fale były naprawdę duże. To nie jest tak, że to jest tylko spokojne jezioro między górami położone, tylko to jest naprawdę jezioro, które potrafi, zwłaszcza zimą małą porą, się nasrożyć i być w fale, są duże. Więc Piotr też, jako rybak, te wątki rybackie będzie podkreślał. I kiedy następuje głęboka cisza, to też yy, ona jest aż głośna nad tym Jeziorom Wtedy Jezus rzekł do nich, czemu tak bojaźliwi jesteście, jakże bardzo wiary. Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą i to pytanie, znowu to jest klucz do wszystkich Ewangelii. Kimże On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne. Że on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. To jest to pytanie uczniów, a potem kolejne, które się rodzą po tym, co, co przeżyli. Ale Jezus też jest przedstawiony od bardzo ludzkiej strony. Więc ciekawe, że w Ewangelii według świętego Marka jest mniej opisanych cudów, jako Cutoriusza czy Łukasza nie ma opowieści o miłosiernym z Amerykaninie nie ma. Piotr nie rozskliwa się w tej opowieści. Eksponuje to, co najważniejsze. I to, co stało się też za łóżkiem przemiany świata za łóżkiem kościoła. To wszystko, co tak bardzo przeminęło. To wszystko jest tym ważniejsze. Przemieniło obliczej oblicze pewnie. To wszystko jest tym bardziej ważne że Ewangelia Marka została zapisana jako pierwsza, czyli pamiętamy, że to są najstarsze wspomnienia o życiu Jezusa. To na ich bazie, zgodnie z tymi wszystkimi, mamy później opartą Ewangelię według świętego Łukasza i Mateusza. A co się stało z Rybakiem Piotrem? Bo dzisiaj już za miesiąc, kiedy się spotkamy, spotkanie będzie ostatni poniedziałek lutego, o 19.30, już serdecznie zapraszam. Opowiemy sobie jeszcze o kilku tekstach na sam początek, y, które są charakterystyczne i występują tylko u Marka, bo dzisiaj już nie chcę przedłużyć, niech proszę Państwa. Wracali nocnym autobusem. Jak to kiedyś, jak miałam takie wykłady dla studentów u Dominikanów, którzy w Pasterstwie to mówili, że jak się tak rozgadam, to oni mogą w zasadzie e, na roraty zostać, bo wykłady były wkrótce, więc ja nie chciałam bo dzisiaj żyła więc, więc nie chciałam przedmawiać, więc te teksty, które przygotowałam, takie charakterystyczne, tylko umarkone i, i, i pewne wątki jeszcze rozwiniemy, to tylko jeszcze, jeszcze zastanówmy się nad tą postacią Piotra, bo jej droga, droga Piotra będzie niezwykła. On hmm. będzie całe swoje późniejsze życie, także już to po Ducha Świętego. Opierał się na, na mocy Jezusa i będzie chciał i będzie szedł, a potem się będzie wycofywał. Takim wątkiem ważnym w jego działalności będzie to, że to Piotr po widzeniu jakie miał w Jafie, to, o tym mówi X rozdział dziejów apostolskich, e, przyjdzie do Domu Korneliusza w Cezarei Dampolskiej i ochrzci pierwszego poganina włączy do kościoła, do wspólnoty wywodzącej się z judaizmu, także tych, którzy wywodzili się z pogaństwa i zrobi to jako pierwszy. Potem wiemy, że święty Paweł pójdzie jeszcze dalej bo Piotr Korneliusza Centuriona, dowódca rzymskich wojsk, kościół, ale jest on określony jako bojący się Boga, czyli taki poganin, który znał już wiarę w Boga jedynego, dzięki istnieniu przekładu greckiego Starego Testamentu, dzięki kontaktom z judaizmem, nie mógł być żydem, bo żydostwo było też etniczne w tamtym czasie, tak jak zresztą w wymiarach jest, natomiast było, no, był sympatyzujący sympatyzującym z judaizmem ten, ten moment, kiedy Piotr ma widzenie, kiedy spuszczane są te wszystkie pokarmy, czyste i nieczyste. I pamiętamy ten moment. Niektórzy mówią, że to jest ich ulubiony werset Biblii, kiedy jest tam taki tak mowa o tym, że kiedy przygotowywano mu posiłek, to Piotr wpadł w zachwycenie i widzi niebo otwarte i te różne zwierzęta, które w judaizmie były niekoszerne, uważane za nieczyste. Zabijaj Piotrze i jedz, odezwał się głos. A na to Piotr, o nie, Panie, bo nie jadł nic nieczystego i skażonego. A głos na to, nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. I powtórzyło się to trzy razy i wzięty został ten przedmiot do nieba, a potem pod gdzie Piotr przebywał stanęli wysłannicy Korneliusza. I kiedy Piotr udaje się do domu centuriona w Cezaryli, to tam, ma to jeden z, jedną z pierwszych katecha z yy, pierwszego kościoła, gdzie głosi karytma, gdzie głosi historię Jezusa, gdzie wspomina swoje doświadczenie z Jezusem za życia i po jego zmartwychwstaniu i gdzie zostaje zesłany Duch Święty na wszystkich, którzy słuchali słowa Piotra i Piotr ochrzcił pierwszego poganina. A potem dalej jeszcze, już nie tylko do pogan bojących się Boga, ale także do pogan w ogóle, nie znających wiary w Boga i do święty Paweł i Barnaba i jego towarzysze. I pamiętamy, że Będą, to, będzie to spotkanie Pawła i Apostołów ze światem bogańskim też z no, niezrozumieniem się tam spotka. W Listrę będą próbowali i ich odnieścić złożyć, i złożyć im ofiary. Mówię, powiedzą, że Paweł jest jak, jak Hermes, tak, a Pan Zeus będą chcieli złożyć ofiary, co będzie no, z pełnym niezrozumieniem, ale ten Świat Kościoła otworzy się także na tych, którzy z pogaństwa się nie wywodzili. Pojawi się wtedy problem, czy ci poganie mają się stawać najpierw Żydami, a potem też chrześcijanami, czy mają bezpośredni dostęp do chrześcijaństwa. I zapisamy, że wtedy Piotr y, na tym soborze, tak zwanym jerozolimskim, stanie po stronie Pawła, ale kiedy wrócą do Antiochii syryjskiej, do Antiochii na Dolantezę, to kiedy pojawią się Jakub i uczniowie się z judaizmu, Piotr zacznie udawać, że ci poganie to mu tak nie odpowiadają. A zanim tam tamci nie przybyli, to z poganami jadał. I Paweł, w liście do Galatów, w takim bardzo osobistym liście, mówi, że wtedy wziąłem Piotr na bok i mu zwróciłem uwagę, bo na to zasłużył. Bo się tak nie udaje. Też Paweł miał dobry charakter, że głowę kościoła apostoła, bo trafił mu zwrócić uwagę, ale wiedział, że robi to w dobrym celu. Więc Piotr będzie i chciał, i będzie wracał, i będzie szef, i będzie wracał, nawet na końcu życia. Pamiętają Państwo tę piękną legendę to, z Anfałów z z Henryka Siempiewicza, kiedy Piotr już idzie, już niby chce, już głosi, ale wychodzi z tego Rzymu, bojąc się. I kiedy zauważa Jezusa idącego do Rzymu, pyta e Chłowa, list do uniny: dokąd idziesz, Panie? Pamiętamy to wszyscy, ten piękny tekst, a Jezus odpowiada. Życie, idę, żeby oddać, żeby dać się powtórnie, ukrzyżować Ym, i piąt wraca Pamiętamy, piękna legenda, może jak Państwo byli w Rzymie, przywijałam ten kościółek krwowalny, gdzieś tam miałem jedno zdjęcie. Piękny. Piękny kościółek, piękna historia i yy, tam też tablica opowiadająca Henryka Ziemkiewicza. Yy. I Piotr ostatecznie odda życie za Chrystusa i będzie głową Kościoła i tak o każdym papieżu kolejnym, już tylu i było, już dwa tysiące lat w historii Kościoła, Mówimy Piotr naszych czasów. I według tej Piotrowej miary myślę i Chrystusowej miary powinniśmy oceniać historię Kościoła, tak jak się ona toczy i nasze chrześcijaństwo. I życzę tego, żeby Państwo o tym pomyśleli przez miesiąc. A za miesiąc, kiedy się spotkamy ostatni poniedziałek 5, będziemy jeszcze mówić o Piotrze i Marku, o tej o Ewangelii, o tekstach i zrobimy sobie krótką wstęp do Okrasza, do Ewangelii III kanonicznej, ale myślę, że jeszcze się to przesunie o jeden miesiąc bo nie da rady skończyć wszystkiego, wszystkiego, ja chciałabym, żeby państwo ten wstęp do Ewangelii mieli doby, bo potem to się zajmiemy tymi drzewkami, tymi zależnościami, to już może trzeba mieć dobrą podstawę tego, co, czym są te Ewangelie, żeby potem opowiadać o tym, co bardziej złożono, o źródle kół, o tych wszystkich historiach, o których państwo przeczytają w, książce, w książce profesora Romanu Bartnickiego. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj, za obecność, za uwagę. Powódmy się na koniec. Chwała Ojcu, na Bogu, Bogu Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na tej chwili uchwań. Wszystkiego dobrego. Dzień. Dzień. Dzień.